Witam serdecznie. Druga polska, panie profesorze, polska londyńska, mniej mówi się polska paryska, ale druga wielka emigracja. To wydarzenie w historii narodu polskiego ważne, znaczące i nie da się uciec od jego dziedzictwa? Najpierw spróbuję usprawiedliwić włączenie tego zagadnienia, które z pozoru wydaje się jakby nieco dalsze od codziennych doświadczeń milionów Polaków współczesnych, w związku z tym być może poza zakresem naszej pamięci, a o pamięci tutaj w tym cyklu mówimy, a jednak są takie punkty zaczepienia, w których pamięć zbiorowa niewątpliwie ma coś ważnego w sobie z dziedzictwa tej emigracji, na której pozostało przynajmniej sto kilkadziesiąt tysięcy spośród tego półtora miliona Polaków, którzy byli na Zachodzie w maju 45 roku, bo było to 250 tysięcy żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, setki tysięcy DPisów przesiedlonych, tak zwanych displaced persons, przesiedlonych, wywiezionych na roboty lub do obozów jenieckich lub koncentracyjnych przez Niemców w czasie II wojny światowej, różnych innych grup, a więc bardzo masowe zjawisko i w związku z tym już choćby możemy powiedzieć że na pewno w pamięci wielu rodzin w Polsce są takie kontakty z emigrantami. Mamy w swoich rodzinach takie osoby, które przez tę emigrację się przewinęły, wróciły z niej po II wojnie światowej albo zachowywały jakieś kontakty ryzykowne, bardzo politycznie oczywiście, w czasach PRL, zwłaszcza wczesnego PRL, ale potem, kiedy ten nacisk zelżał, to przecież te paczki z Londynu gdzieś, czy, czy z Ameryki, z czy z Niemiec, w mniejszym stopniu to, to oczywiście paczki z Niemiec będą miały inny wymiar w stanie wojennym, mm -hmm. kiedy to po prostu Niemcy będą pomagali, nie, nie tyle emigracja, ile, ile Niemcy będą pomagali Polakom w tamtym akurat momencie. No niemniej właśnie, choćby przez pryzmat tych paczek, tych dobrych wspomnień, że oto coś lepszego przychodzi z wolnego świata, materialnie lepszego w tych paczkach, to już jest pierwsze skojarzenie. No ale jest oczywiście wymiar dużo ważniejszy w pewnym sensie, to znaczy wymiar duchowy tej drugiej wielkiej emigracji. Jeżeli ona jest nazywana niekiedy drugą wielką emigracją, to nie przez liczbę, bo w pierwszej wielkiej emigracji, pamiętajmy, było około 10 tysięcy osób. Tyle wyszło z powstaniem listopadowym i dołączyło później jeszcze w następnych kilkunastu latach do tej emigracji skupionej wtedy, w XIX wieku w Paryżu, w mniejszym stopniu w Londynie, w Brukseli. Natomiast teraz to jest dużo liczniejsza grupa, bardziej rozproszona po całym świecie. To jednak nie jest tylko Londyn i Paryż. Nowy Jork jeszcze wymieniłbym jako trzecie wielkie centrum, ale tych mniejszych centrów jest oczywiście dużo więcej. Aż po Australię, Brazylię, południową Afrykę to rozproszenie jest na pewno dużo większe. Ale o istocie wielkości tej drugiej emigracji stanowi jej dorobek duchowy, kulturalny. Tak jak pierwszą emigrację tworzyli Chopin, Mickiewicz, Słowacki, później Norwid i wielu innych oczywiście twórców, właściwie około 100 czasopism, które wydawane były przez tamtą emigrację XIX-wieczną, to teraz znów powstają setki czasopism, niektóre z nich no, ważne, jak ważne o tym za chwilę jeszcze powiemy. No i powstają dzieła o wielkim wpływie na naszą kulturę, dzieła, których twórcami są Czesław Miłosz, dołączy do emigracji najpierw pełniąc funkcję urzędnika reżimu Bieruta, czy Witold Gombrowicz wspomniany przez panią redaktor, ale także wielu innych wspaniałych twórców, przede wszystkim Wierzyński, Lechoń, najwięksi poeci tych pierwszych dwudziestu kilku lat emigracji powojennej. W listy sercu setek tysięcy Polaków w kraju. To są także piosenki Hemara i jego satyryczne wiersze, które trafiały do wyobraźni dziesiątków tysięcy. To jest twórczość bardzo wielu innych znakomitych autorów, o których jeszcze za chwilę powiemy, ale zanim o nich, to jak oni mogli trafiać do Polski, do polskich odbiorców? I tu znajdujemy chyba najbardziej istotny element tego związku między dziełem duchowym, politycznym także drugiej wielkiej emigracji a krajem. Ten związek zapewniła przede wszystkim rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Mówi Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. To przez radio, to radio, które słuchane było pomimo zagłuszania systematycznego przez Urząd Bezpieczeństwa, potem zagłuszarki Milicji Obywatelskiej. To jednak w setkach tysięcy domów polskich, takie ogólnie nie na pewno mogę zrobić. To radio było słuchane z wielką uwagą i stanowiło najważniejsze źródło alternatywnych informacji do tych, które podawały propagandowe ośrodki władzy komunistycznej. Oczywiście Radio Wolna Europa i Jan Nowak-Jeziorański jako wieloletni redaktor tej rozgłośni działającej w Monachium za pieniądze amerykańskie to nie jest jedyny, choć na pewno najważniejszy ośrodek tej drogi dotarcia, duchowego przekazu, może tak to nazwijmy, ludzi drugiej wielkiej emigracji do kraju. Oprócz tego są przecież inne rozgłośnie, czy sekcja polska, BBC, działające także aktywnie, zwłaszcza w pierwszych latach po II wojnie światowej. BBC zaczęła nadawać już w języku polskim we wrześniu 1939 roku. Oczywiście niektóre z tych radiostacji czy rozgłośnie miały tradycje jeszcze wojenne, podobnie jak wiele instytucji stworzonych przez emigrację przecież powstawało od września, czy od w każdym razie końca 1939 roku, bo ta emigracja przecież wojną była spowodowana. Sięgam do archiwum Polskiego Radia, mówi ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, Edward Raczyński, 7 września 1939 roku. Cieszę się, że z okazji otwarcia polskich audycji w brytyjskim radio w Londynie mogę przemówić do Was, drodzy rodacy. Polska napadnięta przez wroga stawia bohaterski opór wojskom najeźdźcy, budząc podziw i najgłębsze uczucia sympatii całego świata. Uczucia te wyrażają się nie tylko w słowach, lecz w realnych czynach. Na zachodnim froncie Podobnie jak na rubieżach Polski rozgorzała walka w imię zasad wolności i sprawiedliwości, których Polska broniła w swej polityce zagranicznej lat ostatnich i którym nie sprzeniewierzyła się w ciągu swojej historii. Ale wspomnę jeszcze Radio Madryt, trochę bardziej zapomniane, żeby przypomnieć jeszcze jednego bardzo ważnego twórcę emigracji, literackiego twórcę Józefa Łobodowskiego, wspaniałego piewce Kresów, także Zgody Polsko-Ukraińskiej, świetnego poetę i prozaika, który był głównym autorem audycji Radia Madryt, także z uwagą słuchanego tam, gdzie docierały jego audycje. A więc radio. Najważniejsze oczywiście to rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa i jego audycje także kulturalne, bo przecież RWE miała swoje stałe kąciki dla pisarzy, pozwalając im no, żyć. Po prostu pensja w Radio Wolna Europa, chociaż wcale niewysoka, dawała lepsze możliwości przeżycia niż... Honoraria za powieści czy opowiadania rozchodzące się w ograniczonym nakładzie emigracyjnym. Tak przecież musieli funkcjonować najwięksi nawet pisarze tej emigracji, że wymienię choćby Józefa Mackiewicza, niewątpliwie największego powieściopisarza polskiego drugiej połowy XX wieku, który klepał straszliwą biedę w Monachium i dla takich właśnie pisarzy jak Mackiewicz współpraca z RWE, z Radiem Wolna Europa, nie mówię o nim konkretnie, ale o wielu innych pisarzach była jakąś szansą na przeżycie po prostu. Mówi Marian Hamar. Witam kochanych państwa bardzo serdecznie. Jeżeli można całemu programowi dzisiejszemu dać, jaki tytuł, proponuję, aby program nazywał się... Czterolistna koniczyna. Piosenkę o czterolistnej koniczynie zaśpiewa Włada Majestra. Jest to koniczyna szczególnego rodzaju i znaczenia jest zelwowa strawy na wysokim zamku. tych bardzo dawnych dni, kiedy graliśmy w coś do dziś, co stało mi. Zwrócił pan profesor uwagę na stacje radiowe, emigracyjne, nadające do kraju. Ale są i inne ośrodki, które starają się dotrzeć do Polski z tym wolnym, nieocenzurowanym słowem. Czy wymieni pan teraz w pierwszej kolejności paryską kulturę? Na pewno. Jerzy Giedroć, który stworzył ten pomnik, można tak powiedzieć, pomnik polskiej myśli politycznej, nawet jeśli spieramy się o jej sens, o jej dziedzictwo, to niewątpliwie to jest jeden z najważniejszych projektów politycznego ustawienia Polski po II wojnie światowej w długiej perspektywie czasowej z nadzieją na przezwyciężenie dziedzictwa Imperium Sowieckiego, zgodę z Litwą, Białorusią, Ukrainą i pogodzenie się po prostu z nowymi granicami narzuconymi po Jałcie, Polsce, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Ta koncepcja polityczna to oczywiście jedna część dziedzictwa Giedroycia ale druga, może ważniejsza, ta, o której wspomniała pani redaktor na fakt, że publikował w Kulturze Paryskiej w ponad 600 numerach, które wyszły pod jego redakcją tego miesięcznika. I w Bibliotece Kultury, czyli w wydawnictwie, które publikowało książki, najpierw w Rzymie, potem w Maison Lafitte pod Paryżem, ta niezwykle... No Zdumiewająco, tak, po prostu zdumiewająco efektywna praca kilku osób, które tworzyły paryską kulturę zostawiła no, jeden z najgłębszych śladów w naszej literaturze także, bo przecież tam ukazywały się najważniejsze kolejne tomiki Miłosza, tam ukazywały się najważniejsze dzieła zarówno prozatorskiej, jak i scenicznej. I w końcu dziennik Gombrowicza, niezależnie od tego, jak oceniamy tego twórcę, trudno zaprzeczyć jego wielkiej roli w historii polskiej inteligencji ostatnich, powiedzmy, 70 lat, tam także drukowane były teksty innych autorów bardzo ważnych dla polskiej kultury, jak Jerzy Stępowski, Paweł Hostowiec pod takim pseudonimem publikował, jak wspomniany Józef Łobodowski. No można by tych nazwisk wymieniać tutaj bardzo, bardzo długą listę. Policzono, że 512 tytułów było wydanych między rokiem 1953, kiedy narodziła się Biblioteka Kultury do 2000 roku. No to była rzecz Oczywiście praca benedyktyńska, można tak powiedzieć, oddanie niesamowite tej grupki osób obok Jerzego giedroycia jego brat Henryk Józef Czapski, także rezydujący w Maison Lafitte, wybitny malarz i zarazem autor wstrząsających zapisków z nieludzkiej ziemi, czyli z okresu pobytu w Związku Sowieckim przymusowego i poszukiwania śladu po ofiarach Katynia. To właśnie także jest w tym dorobku kultury paryskiej cała bardzo długa seria zeszytów historycznych, no, bezcennego wydawnictwa utrwalającego pamięć i zarazem, bo tam mnóstwo jest właśnie wspomnień, świadec ważnych polityków i okresu międzywojnia, jak Bogusława Miedzińskiego, prawda, czy Henryka Józewskiego, ale także... Oficerów z czasów walk w okresie II wojny światowej, czy wreszcie świadectw politycznych docierających z kraju po 1945 roku pod tym względem zeszyty historyczne, ponad sto kilkadziesiąt numerów to jest także pomnikowe dzieło. No ale jaki jest efekt? Wypadało pod koniec lat 80. przyznawać się do tego, że jakoś liznęło się tego dziedzictwa kultury. Przypominam sobie taką deklarację. Członka Komitetu Centralnego PZPR, sekretarza nawet tego Komitetu Centralnego, który został potem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że wychował się na kulturze paryskiej. Trochę zgryźliwie to komentował kolejny prezydent, Lech Kaczyński, który zastanawiał się, jak do zachodniopomorskiego, gdzie się młody Oleg Kwaśniewski wychowywał, docierała ta kultura. No ale... Cóż, skoro prezydent dwukrotnie wybrany przez naród, Aleksander Kwaśniewski, przyznaje się do tego wpływu paryskiej kultury, weźmy to za dobrą monetę. Widocznie w każdym razie na tyle był ten wpływ duży, że wypadało się nim pochwalić. Ulica mówiła, panie profesorze, że notable partyjni prenumerują te pisma a zresztą były także przemyty, przechwytywane przez służbę graniczną. To wspierało te partyjne szczeble, które chciały czytać te publikacje. A oczywiście bardzo trafnie pani redaktor przypomniała, że notable partyjni no nie musieli prenumerować, bo dostawali poznajomości od swoich kolegów oficerów Milicji Obywatelskiej, którzy konfiskowali na granicy przewożone oczywiście nielegalnie, bo nie wolno było tej bibuły szwarcować, jak się to mówiło wcześniejszym językiem, do Polski. Zresztą słowo bibuła jest tutaj kluczowe, bo to na takim cienkim bibułowym papierze, małe mikroskopijnie, małe wydania kultury, no pozwalały na większy szmugiel, no bo można było w jednej kieszeni upchnąć dziesięć numerów kultury, w jednej kieszeni spodni. Dosłownie dało się upchnąć dziesięć takich miniaturowych numerów na bibułkowym papierze. No i tak jakaś część jednak trafiała nie do magazynów, cenzury czy milicji obywatelskiej, a stamtąd gdzieś do biur towarzyszy sekretarzy czy do bibliotek towarzyszy sekretarzy tylko do odbiorców zwykłych w Polsce inteligentów do rozmaitych mieszkań, także w końcu robotniczych do których jakiś przekaz stąd docierał. No ale jest jeszcze jedno miejsce bardzo ważne które też pani redaktor wymieniła i które chciałem również podkreślić jego znaczenie. To jest Londyn Zarówno jego znaczenie polityczne, siedziba Urzędu Prezydenta na uchodźstwie ciągłości władz niepodległej Rzeczpospolitej, trochę zakłóconej oczywiście przez kłótnie, sfery polityczne, jak to zwykle na emigracji bywa. Przypomnę, że prezydent Raczkiewicz, który był legalnym prezydentem Rzeczpospolitej Polski, stracił tylko uznanie międzynarodowe wskutek zmowy aliantów z Sowietami w 1945 roku, ale przecież był uznawany przez Watykan, Hiszpanię, Kubę, kilka innych państw do lat 50. Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, a więc prezydent Raczkiewicz zgodnie z konstytucją kwietniową obowiązującą w niepodległej Polsce przekazał swój urząd, a raczej wyznaczył następcę po swojej śmierci w sposób trochę nieszczęśliwy, bo zmienił swoją wcześniejszą decyzję ogłoszoną, że tym następnym prezydentem będzie Tomasz Arciszewski, socjalista, szef rządu na emigracji, który trwał po 1945 roku i zamiast Arciszewskiego wyznaczył ostatecznie Augusta Zaleskiego, przedwojennego ministra spraw zagranicznych. I to właśnie wywołało konflikt w socjaliści PPS, Wycofało swoje uznanie dla nowego prezydenta Augusta Zaleskiego. Posypią się za tym dalsze konflikty wewnętrzne, kiedy Mikołajczyk wróci cudem, można tak powiedzieć, z Polski, spod topora komunistycznego. Również ludowcy będą prowadzili swoją niezależną politykę. Prezydent Zaleski sprawował swoją funkcję bardzo długo. Powstała Rada Trzech, m.in. z generałem Andersem, który był w opozycji wobec tego polityka. Sfary, nieporozumienia, kłótnie. Tak, więc to trzeba przypomnieć. Taki jest los emigrantów. Wspierają się o coraz mniejsze znaczenie polityczne, ale symbolicznie to znaczenie zostało przechowane, bo przypomnijmy, że jednak to był ważny akt odzyskiwania przez Polskę suwerenności, kiedy przekazane zostały insygnia ostatniego prezydenta na uchodźstwie Lechowi Wałęsie, uznanemu za pierwszego prezydenta znowu niepodległej Polski, po przejściu na emeryturę, można tak powiedzieć, generała Jaruzelskiego. Ale jednak nie o tylko tym politycznym aspekcie i sporach wewnętrznych chciałem mówić, gdy przypomniałem Londyn, ale przede wszystkim o wiadomościach, o tym piśmie, które kontynuowało w zmienionej zupełnie postaci. Dzieło Mieczysława Grydzewskiego. Ten redaktor, który stworzył najważniejsze pismo liberalnej polskiej inteligencji w II Rzeczpospolitej. Pismo lansujące z kamandrytów Tuwima, Iwaszkiewicza, Słonimskiego w trakcie II wojny światowej, a potem po niej. Utrzymał to pismo pod skróconą nazwą ostatecznie właśnie jako wiadomości. Przed wojną to były wiadomości literackie. O jednoznacznie bardziej niepodległościowym profilu, takim patriotycznym. To już nie liberalizm był tutaj hasłem e, obowiązującym, ale patriotyzm i to patriotyzm, który świadomie Grydzewski podkreślał jako patriotyzm staroświecki, taki, który nie przyjmuje konieczności adaptacji do zmian, które narzuca komunistyczny system jego triumfy ideologiczne na całym świecie. W związku z tym niechętny wobec kompromisów z, z władzą w Polsce inaczej niż Giedroyć, który próbował taką grę z władzami w Polsce prowadzić. Przez chwilę nawet myślał, miał nadzieję, że będzie możliwa dystrybucja kultury paryskiej po 1956 roku w Polsce, legalna. Tak się nie stało. Grydzewski nigdy takich złudzeń nie miał zawsze. Pryncypialnie stał on i jego autorzy na stanowisku, że... Polska pod władzą komunistów nie jest prawdziwą Polską, że tę Polskę przechowuje właśnie emigracja, że ducha tej Polski przechowuje emigracja i taką właśnie rolę odgrywały wiadomości ich autorzy, bardzo wybitni właśnie Lechoń w szczególności, Wierzyński, także Nagroda Literacka Wiadomości miała największe znaczenie na emigracji. Jej laureatami byli m.in. Józef Mackiewicz, Łobodowski. Ci właśnie pisarze, których znaczenie starałem się choćby najkrócej tutaj przypomnieć. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Mówimy między innymi o narodzinach II Rzeczpospolitej Wiadomości Literackich Mieczysława Gryzewskiego i fenomenie ich trwania przez kolejne dekady. O ich roli w przedwojennej Polsce tak mówił ich założyciel. Nagranie z Archiwum Polskiego Radia. W warszawskiej stolicy z 11 listopada ukazał się artykuł pod tytułem Warszawa chciała znać prawdę o ZSRR przypominający numer specjalny wiadomości literackich z 20 października 1933 roku, poświęcony w całości kulturze sowieckiej. Autor pisze, że ze strony wiadomości literackich, nie będących pismem ani komunistycznym, ani komunizującym, lecz tylko liberalnym, było to rzucenie bomby, w stołeczne środowiska kulturalne, literackie, dziennikarskie i polityczne. I że numer ten stał się sensacją dnia. Istotnie, numer ten stał się sensacją dnia i dwukrotnie trzeba go było dodurkowywać. Nakład wyniósł w sumie około 20 tysięcy egzemplarzy. Jest jeszcze epizod wojenny, panie profesorze, czyli wiadomości polskie. To zaznaczenie, że naród trwa, Polska jest, ale ten antykomunizm i antysowieckość Mieczysława Grydzewskiego poskutkowało tym, że podobno sam Stalin upominał się u Churchilla o zamknięcie wiadomości polskich. De facto w 1944 roku one zniknęły, odrodziły się właśnie jako wiadomości, tylko wiadomości w 1946 roku. Roku. Tak, ta epopeja wojenna wiadomości to można powiedzieć gra z cenzurą, którą narzucali zachodni alianci. Najpierw Francuzi, potem Brytyjczycy, zwłaszcza od momentu, kiedy Stalin stał się najważniejszym dla nich sojusznikiem i życzenia Stalina zaczęły być respektowane, niestety także w odniesieniu do polskiej emigracji. To wymuszało na Grydzewskim zmianę tytułu, odradzanie swojego czasopisma pod nowymi postaciami, ale ta linia patriotycznego weto rzuconego nowemu systemowi, który narzucał Polsce i światu Stalin i jego kontynuatorzy, pozostanie z Grydzewskim i jego autorami. Czasem bywała wyszydzana paskudny sposób przez tych, którzy ukuli postać szyderczo, oczywiście nazywaną niezłomnym z Londynu. Grydzewski reprezentował owych niezłomnych z Londynu, wyraźnej opozycji czy polemice z nastawionym na grę z krajem i jego władzami, Giedrojciem i kulturą paryską. Ale myślę, że te dwa skrzydła polskiej emigracji, jej publicystyki, jej kultury niosły ją tak wysoko, że do dziś możemy czerpać z jej dorobku coś bardzo ważnego, żywczego, Niezgodę na zniewolenie i jednocześnie wspaniałą twórczość kulturalną, która w dziełach wydawanych czy w Londynie, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy gdzie indziej jeszcze trwała, kiedy nie mogła być tego rodzaju kultura reprezentowana w kraju. Powiedział pan profesor o dwóch skrzydłach emigracji, myśli politycznej, myśli kulturowej. One absolutnie się ze sobą nie zgadzały. Myślę, że Mieczysław Gryzewski na pewno by nie zdecydował się na tak mocne uderzenie jak Jerzy Giedrojc, kiedy uruchomił Bibliotekę Kultury i wydał transatlantyk Witolda Gombrowicza. Szukał mocnego uderzenia. Transatlantyk wypłynął i nazywany był panem Tadeuszem na opak. No, nie chciałbym wszczynać dyskusji o Gombrowiczu, o jego zmieniającym się, mam nadzieję, miejscu w polskiej kulturze. To jest osobne, bardzo szerokie zagadnienie. Mówiliśmy zresztą kiedyś o Gombrowiczu, omawiając sylwetki ważnych postaci naszej kultury i polityki, dziejów po prostu, kiedyś w cyklu. Chciałem raczej powiedzieć, że to, że w Paryżu no, ukazywała się tak bogato inkrustowana wybitnymi dziełami seria Biblioteki Kultury Paryskiej, nie było tylko wynikiem jakiegoś, powiedziałbym, większego geniuszu Giedroycia czy jego wyższości nad Grydzeskim, tylko po prostu w Paryżu był właściwie, czy pod Paryżem był tylko Giedroyć. Tam była też łatwiejsza droga z Polski, łatwiej było no na przykład Chłasce, który wyjechał z Polski po 56 roku, młody, zdolny, posiadł potem w Izraelu. To właśnie Giedroyć udzielał takim autorom, przyjeżdżającym z Polski lub później drukującym w paryskiej kulturze swoje dzieła, które nie mogły być w Polsce wydane, jak Kazimierza Orłosia. Leszka Stowa Kołakowskiego. Melina, Leszka Kołakowskiego, Marka Nowakowskiego, znakomite opowiadania. Można tutaj wymieniać takich autorów. Natomiast w Londynie, pamiętajmy, było kilka bardzo ważnych wydawnictw, Veritas, drukujące na przykład wcześniejsze inedita Bolesława Leśmiana, czy dzieła. Zofii Kosak-Szczuckiej, także no, można wymienić tych wydawnictw znacznie więcej, wydawnictw kombatantów Polskiej Fundacji Kulturalnej, a więc jeśli byśmy tak zważyli, czy próbowali zważyć ilościowo ten dorobek, to niewątpliwie Londyn nie jest gorszy od Maison Lafitte, no może w Paryżu jeszcze warto wymienić oficynę Libella działającą w oparciu o księgarnię, która funkcjonowała na wyspie Świętego Ludwika, w samym sercu Paryża, państwa Romanowiczów. Też ważne, choć no, na pewno nie w tak wielkiej skali, jak paryska kultura, czy właśnie wiadomości grydzeskiego, ale ważne miejsce na mapie emigracji. W Londynie to życie było znacznie bardziej zróżnicowane, wielocentrowe, tak bym powiedział. No i to nie były zresztą tylko wydawnictwa, ale były instytucje o dużym znaczeniu, historyczno naukowym no na początku przypomnijmy, tak zwany PUC, później PUNO, czyli uniwersytety kształcące emigrantów, tych wychodźców ze służby, rozwiązanej służby wojskowej w 1946 czy 1947 roku. To było Muzeum Sikorskiego w Londynie, to był wreszcie bardzo ważny do dzisiaj ośrodek kulturalny POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny wspaniały budynek wzniesiony w 71 czy drugim roku, jeśli dobrze pamiętam w każdym razie na początku lat 70 z Biblioteką Polską w Londynie to niewątpliwie bardzo ważne miejsce dla tysięcy osób, które odwiedzały tę bibliotekę, brały stamtąd książki, sam do nich należałem, pamiętam, w 79 roku, kiedy pierwszy raz byłem w Londynie. No to pofatygowałem się te parę kilometrów od miejsca na sali gimnastycznej, gdzie miałem nocleg pieszo, bo nie stać mnie było rzecz jasna na środki lokomocji do Polsku, żeby z Biblioteki Polskiej dostać za darmo. Dostałem wtedy, pamiętam, archipelag gułak, bo to mnie interesowało, świeżo wydawało. Zresztą, czy właśnie dzienniki Gombrowicza za darmo od nieocenionego dyrektora Biblioteki Polskiej, który właśnie tak wyobrażał sobie jej misję dla ludzi z kraju. Część przynajmniej tych wydawnictw o wysokiej wartości kulturalnej była udostępniana za darmo. Niech spróbują to przywieźć do Polski. Część mi się wtedy udało przywieźć następnym razem, kiedy w 80. roku z Paryża próbowałem przywieźć taką większą kontrabandę. To już zostało mi skonfiskowane na granicy, ale w każdym razie były tysiące takich przypadków i na pewno setkom, a może tysiącom także udawało się przewieźć te dzieła do Polski i to jest także sposób dotarcia tego dziedzictwa duchowego do naszego kraju. Z Archiwum Polskiego Radia, rok 1993, wspomina Jerzy Giedroć, redaktor paryskiej kultury. Myślę, że główne zadanie Prawda Kultury to jest, że ona odgrywała pewną rolę w drożdży. Natomiast jedna rzecz, która wynika po prostu z mojego usposobienia, to znaczy nie umiała stworzyć żadnej grupy czy jakiejś szkoły, w to znaczy kameralnym. Które pracuje, może pracować i umie pracować tylko w bardzo małych zespołach, prawda? jeżeli sam czegoś sam nie robi. To jest duży mój minus, ale z tego zdaję sobie sprawę. Można powiedzieć, że to, co łączyło tę wielość instytucji kulturalnych emigracji, to jest maksyma, panie profesorze, że słowo jest orężem najlepszym, bo słowo ma, ma siłę, prawda? No niewątpliwie jeden z tekstów fundacyjnych naszej duchowości, naszej kultury zaczyna się od sformułowania na początku było słowo i niezależnie od tego czy ktoś jest wierzący czy nie to znaczenie słowa pisanego z małej litery po prostu słowa jako nośnika kultury pozostaje wciąż niezastąpione mimo, że żyjemy w czasie kultury obrazkowej i to właśnie książka, wiersze dzieła wspomnianych przeze mnie autorów i tych licznych innych, których nie ma miejsca tutaj wymienić wszystkich, a imię ich Legion. Przypomnijmy, że przecież instytucjonalna epopeja emigracji zaczyna się na Bliskim Wschodzie wraz z sformowanym tam przyszłym drugim korpusem generała Andersa. Stamtąd przecież wyjdzie gedroić i jego pomysł przyszłej kultury stamtąd wyjdzie także pomysł biblioteki literackiej i tam będą drukowane dzieła, no można tak powiedzieć, emigracyjne Władysława Broniewskiego Bronisława Przyłuskiego Beaty Obertyńskiej no znów tutaj mógłbym wymieniać dziesiątki nazwisk znakomitych bardziej znanych i mniej znanych poetów którzy zaczęli publikować swoje tomiki na wychodźstwie jeszcze tam w czasie wojny na Bliskim Wschodzie, potem we Włoszech, w Rzymie w końcu właśnie w Paryżu czy w Londynie. No także w Nowy Jork. Jeszcze raz upomnę się o to amerykańskie centrum jest tutaj ważne. Nie tyle może jako centrum wydawnicze, ale jako centrum instytucjonalne, bo Fundacja Kościuszkowska wspierająca badania naukowe służące polskiej kulturze i historii. Instytut Piłsudskiego założony w czasie II wojny światowej w Nowym Jorku, kontynuujący dzieło wcześniej istniejącego oczywiście w Warszawie Instytutu Piłsudskiego. To są te instytucjonalne punkty oparcia dla polskiej kultury i nauki na obczyźnie, bo słowo to także nauka, o tym nie zapominajmy, a nauka polska na obczyźnie także kwitła i przynosiła czasem olczniewające efekty Alfred Tarski, jeden z najwybitniejszych logików XX wieku. Przecież to jeden z filarów Polskiego Instytutu Naukowego, także właśnie założonego w Nowym Jorku, kierowanego przez najwybitniejszego chyba historyka na obczyźnie, Oskara Haleckiego. Inni historycy czy politolodzy pracujący na Uniwersytetach Amerykańskich no też jakoś wchodzą w zakres historii polskiej wielkiej emigracji, drugiej wielkiej emigracji, by wymienić Richarda Pipesa do pewnego przynajmniej stopnia identyfikującego się z tą polską perspektywą, ale na pewno przecież to będzie Piotr Wandy, czy profesor Yale University, znakomity historyk, czy... Jego następcą jest Timothy Snyder, dodajmy na tej katedrze Wiel, czy Zbigniew Brzeziński najpierw na Kolambii, no a potem jako profesor politologii, a potem przecież wiadomo doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera. To też jest część historii polskiej emigracji, ta część naukowa. Wymienię jeszcze jeden przykład. Popularny jest w ostatnim czasie film i słusznie popularny, świetny film poświęcony projektowi Manhattan i dyrektorowi Oppenheimerowi, twórcy amerykańskiej bomby atomowej, ale rzadziej pamiętamy, że twórcą, współtwórcą, głównym współtwórcą obok Tellera, amerykańskiego fizyka, żydowsko-węgierskiego pochodzenia. Głównym współtwórcą amerykańskiej bomby wodorowej był Stanisław Ulam, wychodźca z Lwowa, brat zresztą także wielkiego historyka i sowietologa Adama Ulama. Te dwie postaci bardzo ważne przedstawione są w filmie, który także polecam uwadze słuchaczy, geniusze skromniejszy dużo, ale także wartościowy film pokazujący tych braci Stanisława i Adama Ulamów i ich dylematy, ich role także w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po niej. To też jest część polskiej wielkiej emigracji numer dwa. Wrócę jeszcze do wiadomości i do kultury. Wiadomości zakończyły swój żywot w 1981 roku, długo po śmierci ich założyciela, czyli Mieczysława Gryzewskiego. Zamknęła je ówczesna redaktor naczelna Stefania Kosowska, ale to nie koniec tej historii, bo kiedy otworzyła się Polska, spuścizna po wiadomościach dotarła do kraju, do Uniwersytetu Toruńskiego. Z kolei po śmierci Jerzego Giedrojcia w 2000 roku. Paryska kultura i dorobek Instytutu Maison Lafitte także nie pozostał zapomniany. Zatem to jest ta spuścizna dla kolejnych pokoleń. Słowo ma siłę, no, na pewno warto przypomnieć, że ten ośrodek londyński istotnie jest dostępnym jako dziedzictwo archiwalne, kultywującym i badającym to dziedzictwo w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z kolei spuścizna Pojanie Nowaku Jeziorańskim w bardzo dużym stopniu dokumentująca znaczenie rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa znalazła się w Osolineum Wrocławskim, ale też w archiwum Polskiego Radia. Oczywiście tak, No więc w różnych miejscach bardzo dziękuję, że pani redaktor upomniała się o swoją instytucję i jej ogromną rolę, wspaniałe audycje, które przypominają właśnie te żywe głosy nagrane e, wspaniałych poetów, polityków publicystów wielkiej emigracji które są dostępne w polskim radio wystarczy zresztą chyba nawet wejść na stronę internetową, żeby ich posłuchać ale e, chcę powiedzieć o tym, że paryska kultura akurat zostawia swoje dziedzictwo pod Paryżem w Maison Lafitte może to i dobrze, bezpieczniej na wszelki wypadek i e, jest tam ono świetnie opracowywane e, i dostępne także dla badaczy z kraju jednak słowo, wydaje mi się, najważniejsze jest to, które dociera do ludzi najszerzej i najgłębiej zapada w serca. To rzadko są te słowa zamknięte w archiwach, tylko te, które z książek przeszły do wyobraźni ludzkiej, a więc właśnie te książki wydane na emigracji, te czasopisma, ich artykuły. Muszę jeszcze parę nazwisk wymienić i tak skrzywdzę na pewno bardzo wiele innych wspaniałych pisarzy, ale czym byłaby nasza wyobraźnia i no, ludzka wrażliwość, gdybyśmy nie wymienili dzieł Gustawa Herlinga Grudzińskiego, współtwórcy paryskiej kultury, gdybyśmy nie wymienili Ziela na kraterze Melchiora Wańkowicza, Przymierza Zofii kosa i Błogosławionej Winy, Herminina Glerowej, Sprawy Józefa Mosta. Tutaj można wymienić Mariana Czuchnowskiego, Wacława Iwaniuka, Bronisława Przyłuskiego, tych nazwisk jest rzeczywiście bardzo dużo, a więc na pewno nie wymienię ich wszystkich, ale to właśnie te indywidualne książki, dzieła, wiersze. Jeszcze raz podkreślę popularne znaczenie i podnoszące na duchu takim optymizmem pomimo wszystko. Znaczenie piosenek chemara czy refrena Konarskiego, piosenka o czerwonych makach spod Monte Cassino. To oczywiście wojenna jeszcze twórczość, ale podtrzymana przez tę drugą wielką emigrację. To właśnie jest coś, co buduje naszą tożsamość do dnia dzisiejszego. Można, jeszcze raz to powtórzę, wymieniać taką listę nazwisk bardzo długo, ale nie zapominajmy o tym, że poza słowem jest jeszcze także obraz. Wspomnę wielkie dzieło Jana Lebensteina, znakomitego malarza, grafika, które zdobiło nie tylko książki ilustrowane przez niego, ale także witraże, na przykład w kaplicy Ojców Palotynów w Paryżu można podziwiać tę niesamowitą wyobraźnię. To polskiego, rysunki, obrazy z kolei w Londynie tworzone. Można wymieniać także i trzeba wymieniać muzyków, którzy znaleźli się ostatecznie na emigracji, wybrali ostatecznie emigrację, jak Roman Palester czy Andrzej Panównik. To też jest część dorobku kulturalnego, który stał się dorobkiem światowym, bo mówię o nazwiskach, o znaczeniu wykraczającym poza polską tylko kulturę. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejne spotkanie z historią za tydzień po godzinie 21 w 1 w Polskim Radiu. Zapraszam serdecznie. A zapraszał profesor Andrzej Nowak. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.